Witajcie, drodzy bracia i siostry. Chwała, niech będzie Bogu. Cieszę się, że zebraliście się dzisiaj tak licznie na tym miejscu, aby posłuchać tego nauczania. Nie wiem, czy macie świadomość, od ostatniej wizyty upłynęło prawie pół roku. Byłem tutaj w listopadzie i pamiętam, że obiecałem, że przyjadę z wykładami i cieszę się, że to dzisiaj może się wydarzyć. Tak jak było powiedziane już wcześniej, będziemy mieli troszkę dzisiaj zajęć, temat jest obszerny i tak wiem, że nie wszystko sobie powiemy, ale ja wybrałem takich kilka najważniejszych rzeczy, które chciałbym omówić, ale na początku tytułem wstępu chciałbym tak zachęcić nas fragmentem z Bożego Słowa. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota to również dotyczy tego, co nazywa się poznanie, poznanie drogi Bożej. To, co jest takie niesamowite, dzisiaj mamy ludzi bardzo wykształconych, z różnymi tytułami, ale jeżeli chodzi o świat duchowy, o Boże Słowo, o Biblię, o poznanie, to wszystko raczej kiepsko wygląda. Nie zawsze tak, jak być powinno. Dlatego jeżeli chcesz chodzić o światłości, Bożej światłości, jest to, jesteś tym zainteresowany, to to idź za Jezusem i nie będziesz chodził w ciemności. Amen. Moi drodzy, dzisiejsze nasze wykłady chciałbym, żebyśmy dobrze sobie je ustawili, czy jakoś sobie to wbili do serc. To, co dzisiaj będę mówił, będzie porównywaniem biblijnego nauczania, tego, co mi Pismo, Święto, Pismo Święte, z nauczaniem katolickim. A więc ja nie będę krytykował katolików, bo to są ludzie, którzy powinni poznać prawdę i zostać zbawieni. Natomiast będziemy dzisiaj odnosić się do pewnych nauk, jakie ten system, jakie ten Kościół czyni, jakie on po prostu naucza. Ponieważ jeżeli macie Biblię, a mam nadzieję, że macie dzisiaj coś do pisania, młodzież ma dobrą pamięć, widzę, Sprawdzimy to po wykładzie. Trzy godziny informacji. Nie ma, nie ma szans, nie ma żywych takich, żeby zapamiętali 10% z tego, co będę mówił. A więc zachęcam. Noście nie oprócz Biblii też długopis i kartkę, bo myślę, że kilka fajnych informacji tu będzie podanych. Nie tylko jako ciekawostki, ale też jako miecz. Pismo Święte mówi, żebyśmy byli przygotowani do obrony swojej nadziei w każdym czasie. A więc jeżeli macie coś do pisania, to cieszę się. Ja mam też to spisane, także... Proszę. A nagrywacie? Dobrze, chwała Bogu, a więc młodzież macie szczęście. <głos> Otworzymy sobie dwa miejsca na początek. Najpierw pierwszy list Paweł do Tymoteusza, czwarty rozdział, wiersz pierwszy, drugi i trzeci. To jest wszystko tytułem wstępu do dzisiejszych zajęć. Paweł napisał tak w tym liście. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Duch Święty wyraźnie mówi, mówił i mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Co by nie mówić? Obecnie myślę, że w kościołach bardzo często rozumiała taka informacja, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jak wielu z was się z tym zgadza, że w takich czasach żyjemy? No jest kilka osób, reszta może w to nie wierzyć, nieistotne, dlatego że ten fragment mówi o czasach późniejszych. I mam nadzieję, że jesteśmy tego świadomi, że na pewno żyjemy w czasach późniejszych niż żył Paweł. Powiecie amen? Jakieś dwa tysiące lat. A więc jest trochę czasu między nami a nim i Biblia mówi, że w tych czasach późniejszych będą odstępstwa od wiary. A więc będą ludzie, którzy będą głosić podobne rzeczy na pierwszy rzut oka, takie właściwe rzeczy, które jednak będą zwiedzeniem. I Pismo Święte ostrzega nas, abyśmy byli mądrzy i abyśmy nie ulegali zwiedzeniu. I teraz pytanie, jak nie ulec zwiedzeniu? W jaki sposób zachować tutaj siebie? Otóż dzisiejszy wstęp pastora bardzo wyraźnie pokazał, co jest Księgą prawdy, księgą Bożego objawienia, taką normą, odniesieniem, pionem, czymś, z czym możesz porównać z pewnością swoje poglądy, poglądy innych ludzi z tym, co widzi Bóg, z tym, jak mówi Bóg. Dlatego bez Pisma Świętego prawdopodobnie byśmy wszyscy błądzili i byśmy mieli własne koncepcje na wiele rzeczy, na wiele Bożych rzeczy, Tymczasem Pismo Święte jest takim probierzem, jest takim pionem, do którego musimy odnosić wszystko, ponieważ myślę, że tutaj większość z nas wierzy w to, że Pismo Święte jest Księgą Bożą. Powiecie amen? amen. Tak właśnie jest. Jest to reguła wiary, jest to coś, co Bóg dał nam jako rzecz pewną, do tego byśmy mogli sprawdzać nasze przekonania. I teraz w jaki sposób, kilka jeszcze słów, yy, wierzący, yy, a więc i my, yy, możemy być zwodze, zwiedzeni, w jaki sposób możemy być oszukiwani. Zwiedzenie generalnie rzecz polega na tym, że zwiedzenie to jest prawie, że cała prawda, a więc prawie takie samo. Niewiele się różni i teraz, jeżeli moglibyśmy taką linię wypuścić z, z, punktu, z jednego punktu, to zwiedzenie ma malutki kąt, nie są to równoległe rzeczy, tylko trochę oddalone. I teraz im dłużej, tym jest większe odejście od normy. A więc zwiedzenie ma na celu to, aby oszukać człowieka. I my musimy teraz wiedzieć w jaki sposób najczęściej chrześcijanie są zwodzeni. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli drugi list Pawła do Koryntian, jedenasty rozdział. <śmiech> są tu pokazane takie trzy sposoby zwodzenia ludzi wierzących. Oczywiście one muszą wyglądać tak, żeby to wierzący przyjęli. Prawdopodobnie, gdyby ktoś nam kazał wierzyć w szatana, czy tam czcić diabła, nikt by tego nie robił, ponieważ nikt taki nie jest lekkomyślny. Natomiast wierzących zwodzi się troszkę inaczej. Drugi Lisława do Koryntian, jedenasty rozdział, i zobaczmy od wiersza czwartego. Wiersz czwarty. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. A więc widzimy tutaj takie trzy rzeczy, w których ulegamy, możemy ulec zwiedzeniu, gdzie jesteśmy próbowani do tego, żeby nas odciągnąć. Co to było? To był inny Jezus, tak? Tego, co tam jeszcze było innego? Inny duch i inna Ewangelia. Trzy rzeczy, w których możemy ulec zwiedzeniu. Inny Jezus, inny Chrystus. Są takie pytania. Czy ten, którego zwiastują na przykład świadkowie Jechowy, to jest ten sam, którego my wierzymy? Czy ten Jezus, którego obnoszą raz do roku po całym mieście na Boże ciało, to jest ten sam Jezus, którego my wierzymy? Oczywiście mówi nam się, że to jest ten sam Jezus. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie na to pytanie też odpowiemy i zobaczymy z punktu widzenia biblijnego, czy tak faktycznie jest. A więc różne religie, różne wyznania głoszą różne prawdy o Jezusie. A więc katolicy swoje mówią o płatku, którym jest Jezus, którym jest Jezus, mormoni, Jehowici i tak dalej. A więc inny Jezus, inny duch, Najczęściej ta rzecz się w tym objawia, że ludzie mają taką tendencję tak myśleć. Jak coś jest cudowne, coś jest niezwykłe, to jest od Pana Boga. A więc pojedziemy sobie na przykład do Lourdes, tam sobie weźmiemy butelkę wody, napijemy się, jesteśmy uzdrowieni, a więc to Bóg. I teraz inny duch. Słuchajcie, moi kochani, to co cudowne nie zawsze pochodzi od Boga. Zgodzimy się z tym? Wiemy o tym bardzo dobrze. Biblia mówi, że duchy demonów będą uczyniły takie znaki, że będą zwodzić wierzących. Takie cuda. A więc sama cudowność jeszcze niczego nie dowodzi. Nieraz słyszałem wywody bioenergoterapeutów, którzy mówili, że mają dar od Boga. Że tam prądy przepuszczają, że uzdrawiają, że to jest dar Boży. No kiedy patrzę do Biblii, za bardzo tego nie widzę. A więc zobaczmy, inny duch... Polega na tym, że często dajemy się chwycić na fałszywe znaki i cuda, a cudowne nie zawsze znaczy Boże. I trzecia rzecz to jest przyjmowanie innej Ewangelii. I tak jest właśnie bardzo proste pytanie: w jaką Ewangelię my wierzymy? Gdybyśmy mogli sobie na chwilkę otworzyć list Pawła do Galacjan, pierwszy rozdział, szósty wiersz, mamy tam pokazany bardzo ważną rzecz odnośnie prawdziwości Ewangelii. W pierwszym rozdziale, w wierszu szóstym, czytamy tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał, własnej Chrystusowej, do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko ludzie, którzy nie, was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie Przeklęty. Moi drodzy, jest takie pytanie, I w jaką Ewangelię my wierzymy, jaką Ewangelię wyznajemy i skąd mamy wiedzieć, że to jest ta właściwa Ewangelia? A więc odpowiedź jest bardzo prosta, wiemy stąd, że czytamy Pismo Święte i tutaj jest ta czysta, pierwotna, nieskażona Ewangelia. A więc kiedy na przykład ktoś nam mówi, że dobrą rzeczą i Bóg tego chce składać jakieś tam, robić jakieś tam pielgrzymki, odpusty, jakieś ofiary i tak dalej, trzeba zapytać czy to robiono w dziejach apostolskich czy o tym mówił Pan Jezus i tak dalej czy to zostało przekazane Kościołowi, jeżeli nie prawdopodobnie tkwimy w innej fałszywej Ewangelii i zauważcie, tak jak Nowy Testament w wielu miejscach mówi, żeby błogosławić, nie przeklinać tutaj jest taki wyjątek od normy jeżeli wam ktoś zastuje inną Ewangelię od tej, którą myśmy zestawali, niech będzie przeklęty. Czy kiedyś o tym myślałeś, dlaczego takie mocne słowo tutaj służyte? Powiem ci dlaczego. Dlatego, że przez Ewangelię przychodzi życie wieczne. I jak się pomylisz, to po prostu masz problem. Wiecie, z, jedną z definicji grzechu jest chybić celu. I teraz, kiedy sobie rzucamy lotkami do tarczy, to to mały problem. Ale wyobraź sobie, kiedy stoisz na dziesiątym piętrze wieżowca i on się pali i na dole masz takiej wielkości, coś, co musisz trafić, żeby cię strażacy utrzymali, no to chybić celu to już jest poważna sprawa. Rozumiemy to? W tym momencie chodzi o życie i o śmierć. A więc dokładnie się będziesz mierzył, celował, skoczyć czy nie skoczyć, a jak nie trafię, no to się zabije. Chybić celu. Fałszywa Ewangelia prowadzi nas do fałszywego celu. Miniemy się z życiem wiecznym. Dlatego Paweł tak dokładnie i tak mocno mówi na temat tego zjastowania właściwej Ewangelii. Jak ktoś coś innego głosi, jest pod przekleństwem. I kochani, w tym naprawdę nie ma żartów. I my jako chrześcijanie musimy wiedzieć, jaki mamy kręgosłup duchowy, kręgosłup moralny, kręgosłup poznania. A więc to jest ty tyle tytułem wstępu. A więc co my mamy z tym wszystkim zrobić? W jaki sposób się ustrzec przed zwiedzeniem? Pismo Święte mówi kilka rzeczy. Chociażby w drugim Tesaloniczan, drugi rozdział 9 do 12, tutaj napisane jest, że miłość prawdy nas zbawia. A więc umiłowanie prawdy. Prawdy Bożego Słowa. Kolejna rzecz to jest badanie i rozważanie rzeczy w świetle całego Bożego Słowa. Coś jak w Berei. Badali, czy sprawy tak się naprawdę mają. Ja nie wiem, ilu z Was poświęca swój czas nie tylko na czytanie Pisma Świętego, ale też na badanie Bożego Słowa, na porównywanie pewnych kwestii, czy jesteś też kimś, kto uczy się Bożego Słowa, uczy się od Bożego Słowa. Czy jesteśmy przygotowani na to, aby z kimś porozmawiać i dać właściwą odpowiedź na dane kwestie. A więc kocha, kochając prawdę, badając Słowo Boże, mając właściwe podejście do Biblii, Moi drodzy, to co cechuje chrześcijan biblijnych czy chrześcijan ewangelicznych jest to, że mają właściwe podejście do Pisma Świętego. To jest autorytet. To jest autorytet. Ono jest nad nami. A więc jeżeli ono coś mówi, że tak jest, to tak jest, inaczej być nie może. Pismo Święte Bóg nam nie po to dał, żebyśmy z nim dyskutowali, żebyśmy wyrażali swoje opinie, a więc ja uważam, że jest tak i tak, a Pan Bóg uważa, że jest tak i tak, no nie wiadomo kto ma rację, to tak nie jest. Jest to autorytet dla wierzących, jest to Boże objawienie. Bóg powiedział wszystko, co jest potrzebne i to jest prawda, najwyższy autorytet dla ludzi wierzących. Tak odskoczę na sekundkę. Ostatnio mamy takie grupki, w naszym zborze robimy takie spotkania dla osób nowo nawróconych, robimy taki kurs Filip. I tam jest takie rozważanie taki pierwszy stron Pisma Świętego. I wyobraźcie sobie, teraz może włożę i mrowisko, ale trudno, kiedy była dyskusja na temat opisu stworzenia świata, okazało się, że mamy ludzi wierzących, kochających Jezusa i wierzących w ewolucję. A więc... No ja wiem, że was uczą w szkole, że to jest prawda, ale do tej, pory tylko do tej pory słyszałem, że to jest tylko teoria ewolucji, a więc jakieś założenie, jakaś tam hipoteza o prawie że mocnych punktach. Natomiast i też ostatnio kilka miesięcy chyba temu już Watykan też wydał orzeczenie, że opis stworzenia zamieszczony w pierwszej księdze mojżeszowej i teoria ewolucji z sobą się wcale nie kłócą. Rewelacja. A więc można wszystko pogodzić. Ale nie o tym teraz mówimy. Ja od razu mówię, że wierzę, jak mój Pismo Święte. Wszechmogący Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, siódmego dnia odpoczął i amen. Miejcie mnie za ciemniaka, ja się trzymam Boga. Bo jeżeli mój Wszechmogący Bóg nie mógłby tego zrobić w ciągu siedmiu dni, to nie jest wcale Wszechmogącym Bogiem. Powierzamy? Mamy zbór ewolucjonistów. Nie wiedziałem, czy wierzę o tym. Wierzycie w stworzenie? W stworzenie świata? Przez Boga? Chwała Bogu. Rzadko mówią <laughs> Nie, to już jest kwestia konkretnego zboru. U nas to cały czas mówił amen, bo się ciągle ich pytam i potem czekam na ten amen. Okej, okay. okay, a więc zobaczmy. <laughs> <laughs> Dziękuję, ja się lepiej czuję. A więc bo, wracając... Musimy mieć właściwe podejście do Biblii. Bo słuchajcie, jeżeli ona w czymś się myli, mówi nieprawdę, jaką mamy gwarancję, że mówi prawdę w innych rzeczach? Żadnej. Może się okazać, że ktoś nas oszukał. A więc warto jest zaufać Bożemu Słowu temu, co Bóg powiedział. A więc... Za chwilkę przejdziemy już do y, omawiania tej głównej części, to było tylko tytułem wstępu, dlatego zachęcam na początku, nie tylko czytajcie Pismo Święte, ale też badajcie, porównujcie pewne opinie, pewne, stawiajcie pewne pytania, to jest bardzo ważna rzecz, aby rozważać Boże Słowo. I taka jeszcze jedna bardzo ważna, wydaje mi się, kwestia, o której nieraz się zapomina, zwłaszcza teraz w dobie ekumenizmu i, i takiego kierunku, że nieważne w co wierzysz, jak wierzysz, byleby tutaj być razem i tak dalej, świat się jednoczy, cały czas idzie wszystko w kierunku jednego państwa, jednego mega państwa, przyjdzie czas na jedną religię, możemy być tego spokojni to jest tylko kwestia czasu. I teraz póki co ekumenizm jest czymś takim, które próbuje pomimo różnic łączyć różne odłamy religijne nie tylko chrześcijan między sobą, ale też między religiami, mówiąc, że tego samego Boga wszyscy czczą, począwszy od chrześcijan, skończywszy na jakichś animistach w Afryce. I teraz chciałbym, żebyście na moment sobie otworzyli Ewangelię według świętego Jana, pierwszy rozdział, siedemnasty wiersz, ponieważ tutaj napisane jest, że nie wszystko w imię miłości należy robić. A przede wszystkim w imię miłości nie można pogrzebać prawdy. Pier, pierwszy, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, siedemnasty wiersz, mówi tak. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Dwie rzeczy. Łaska i prawda to jest jakby jedno. Tutaj nie jest napisane stały się przez Jezusa, ale stała się. Łaska i prawda. A więc my jako chrześcijanie nie możemy w imię miłości braterskiej czy jakiejś tam międzykościelnej położyć na ołtarzu prawdy. Bo miniemy się z tym, co Jezus uczynił. A Jezus jest tym, przez którego przyszła łaska i prawda. To jest w zestawie, to jest jedno. Tego się nie rozdziela. A więc teraz przejdziemy do kwestii yy, głównego tematu, a więc natury yy, yy, katolicyzmu, czym katolicyzm jest, porównanie poszczególnych nauk, tego trochę będzie. Mam nadzieję, że yy uda mi się Was tutaj wciągnąć w te rzeczy. I teraz już bym prosił o prezentację i chciałbym najpierw powiedzieć na temat samej nazwy, yy, co ona oznacza. Wiecie, yy, widać tam w ogóle te literki, bo tak potem będą większe, bo tak mi niektóre wyszły różnie. W każdym bądź razie Nazwa katolik czy katolicki pochodzi od greckiego słowa katolikos i znaczy powszechny. I po raz pierwszy w historii kościoła tę nazwę wprowadził biskup Antiochii, święty Ignacy, który zmarł w 107 roku i użył nazwy kościół katolicki, kościół powszechny. I to oznaczało powszechność Kościoła w sensie geograficznym, doktrynalnym, obejmującego chrześcijan wszystkich krajów i zawierające całość prawowiernej doktryny chrześcijańskiej. Dlatego w tym znaczeniu możemy siebie uważać za prawdziwych katolików. Amen, bo tak właśnie jest. Tylko kiedy idziemy w historię, widzimy, że to pojęcie z biegiem czasu zaczęło się Zawężać, Kiedy nastąpił podział kościoła na wschodni i zachodni, od roku 1054 zaczęło oznaczać tylko kościół zachodni, czyli rzymski. A więc już z tej, z tej części zostali wyłączeni chrześcijanie wschodu, którzy twierdzą, że są prawowierni, czyli prawosławni. A więc, że to Rzym był odstępczy. A więc już wtedy były takie przepychanki. Kolejny moment, kiedy to pojęcie się zawęziło, to jest reformacja i w tym momencie Kościół Zachodni podzielił się na takie dwa główne odłamy. Na katolików papistów, czyli tych, którzy byli za papieżem i na katolików protestantów, a więc tych, którzy zaprotestowali przeciwko błędom Rzymu. Dopiero od, od wieku XVIII to pojęcie zawęziło się tylko do samych rzymskokatolików. Ale teraz posłuchajcie, jaki jest myk. W wszystkich książkach katolickich, zwłaszcza w historiach, jest używane metodycznie i tendencyjnie pojęcie. Kościół katolicki był od początku, ale nie w sensie biskupa z Antiochii, ale w sensie XVIII wieku, a więc rzymskokatolickiej. A więc widzimy tu taką małą, taki mały podstęp. Bo prawdą jest, że my wierzymy wiarą apostolską, katolicką w sensie powszechną, od samego początku, ale nie rzymskokatolicką. Rozumiemy tą różnicę? A więc zobaczcie, teraz tutaj nieraz są takie właśnie takie historie tutaj w książkach przerysowane. A więc czytelnik dzisiejszy czytając Kościół katolicki, czytając informacje o wieku drugim czy pierwszym myśli, że to był Kościół rzymskokatolicki. Nic bardziej błędnego. A więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o, o historię tej, tej nazwy w wielkim skrócie. Teraz kilka rzeczy, które chcę też tutaj powiedzieć na początku, aby nasze wykłady miały właściwe założenia. Przede wszystkim, kiedy patrzymy na katolików, kiedy patrzymy na ludzi z Kościoła Katolickiego, to musimy sobie zawsze rozdzielić ludzi od doktryny. To jest wielka, często różnica. Dlaczego? A jeszcze w tych ludziach musimy rozdzielić dwie, dwie grupy osób. Laikat, czyli świeckich, od kleru, czyli uczonych, teologów, księży. Dlatego, że kiedy takie coś sobie odróżnimy, chroni nas to przed tym, że jesteśmy zbyt tendencyjni i mamy, ten, mamy taką motywację wylewania nieraz dziecka z kąpielą. A więc to, co jest jakby w naszym sercu właściwe, a więc niezgadzanie się na fałszywą naukę, możemy przełożyć na niezgadzanie się z ludźmi. Tymczasem w kościele katolickim żyje wiele osób, które naprawdę szczerze wierzą w to, co wyznają. Ja taki byłem. Naprawdę. Mnie normalnie trafiało, kiedy przychodzili do mnie zielonświątkowcy, tacy młodzi chłopcy, i tak, proszę księdza, ksiądz jest niewierzący. To ja bym normalnie chyba, nie wiem, udusił, jak niewierzący? Oni o czym innym mówili, a ja o czym innym myślałem. Rozumiemy to? Ja to, co robiłem, to ja w to wierzyłem. Ja nie byłem księdzem, który nie wierzył w to, co robił. Wierzyłem w to. I wiele osób w tym Kościele takich jest, ale to, czego im brakuje, to brakuje im światła poznania światła Bożego Słowa. Wiele osób szanuje swoje tradycje, swoje przekonania, ale bardzo wiele osób nie ma zbyt dużego pojęcia na temat doktryn własnego Kościoła. Dlatego tak niechętnie na te tematy rozmawiają. Z ludźmi ze świata, jak to się mówi naszym językiem religijnym, możemy pogadać o wszystkim, ale kiedy schodzimy na, ten, na temat religii, na temat wiary, oni nagle czują się niepewnie nawet nieraz łącznie z księżmi. Bo to wbrew pozorom wydaje się, że oni są obkuci na cztery nogi, a często jest zupełnie inaczej. A więc czują się niepewnie. Dlatego, dlatego też swoje zaufanie, swój autorytet pokładają właśnie w duchowieństwie oraz w tradycji religijnej. Dlatego nieraz taki będziemy mieli tekst. No to idź pogadać z naszym proboszczem. Ksiądz ci wyjaśni. A ksiądz w Kościele powiedział... I to jest już y, autorytet najwyższej rangi. Ksiądz powiedział i tak po prostu musi być. Tak było zawsze, tak robili moi rodzice, tak robili moi dziadkowie, pradziadkowie, tak było od zawsze. A więc nie ma tutaj wysiłku zbadania tematu, tak jak trzeba, tylko opieranie się na autorytetach innych ludzi, a także na tradycji. Jest to poniekąd oczywiste, dlatego, że kiedy się przyjrzymy tutaj pewnym naukom katolickim, to naprawdę to wszystko jest takie troszkę zawiłe. Ja nie wiem, czy mieliście, mieliście sposobność czytać katechizm Jana Pawła II, który został wydany jakiś czas temu, ale kiedy się do niego zabrałem, to po prostu no, szok. Taki język zagmatwany, trudny, pompatyczny, podniosły, że normalnie nie wiadomo, o co chodzi. Jak to mówią bracia Słowianie, bez pół litra tego nie rozbierzesz, nie masz siły. No. Ale tak właśnie jest. To jest trudna rzecz. I teraz nagle, wiesz, ktoś, to pracuje, ma na głowie dom, dzieci i ma taki katechizm do przeczytania językiem teologicznym, to on tego nie robi. Starczy, że mi ksiądz powiedział, jak jest. A więc to jest, to jest to właśnie to. I ponieważ jest tutaj taka pewna niewiedza, sam katechizm używa pewnych określeń, pewnych takich jakby sformułowań, które są takie troszeczkę rozmyte. Bardzo chętnie i w wielu miejscach czytamy takie zdania. Od samego początku było coś i coś. Co to znaczy sam początek? Od niepamiętnych czasów albo od zarania religii chrześcijańskiej. Czyli dawno, dawno temu było tak. I teraz ci, my wszyscy, aha, Czyli to było dawno, dawno temu. Czyli tak było zawsze. A więc nie będziemy z tym dyskutować. Kolejna rzecz. Pomimo tego, że nie czują się pewnie, pomimo tego, że nie mają wszystkich inform wielu informacji, pomimo tego, że polegają bardziej na autorycie duchownych i, i, i tradycji, wielu z nich jest przekonanych o tym, że tylko ich Kościół zbawia. To jest niesamowite. Ja też takie miałem przekonanie. To jest gdzieś wkodowane od początku od początku kształcenia małych dzieci i na, na religiach, w kościołach i tak Co więcej, kiedy ludzie normalni, tacy prości, zderzają się z takim trudnym materiałem, przychodzi też zniechęcenie, zresztą sam kościół taką prowadzi politykę, że wywiera presję, wywiera nacisk, aby odciągać ludzi od samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, a kiedy tacy się znajdą ludzie, to od razu są traktowani tak troszeczkę ostrożnie, podejrzani, nie wiadomo o co chodzi, co to za jakiś taki heretyk się robi. Pamiętam, kiedy już do mnie dochodziły takie prawdy biblijne, spotkałem się kiedyś z takim moim kolegą z zakonnikiem i tak zaczęliśmy dyskutować na temat sakramentu spowiedzi, który już wtedy mi jakoś już to wszystko nie zgrzytało. Już byłem bliski wiścia i zaczęłem mówić. I on tak się patrzy na mnie i tak mówi, ty tak gadasz jak jakiś protestant. A więc po co myśleć samodzielnie, skoro już wszyscy inni na, wymyślili, napisali i tylko trzeba przyjąć i, i za tym iść. A jak ktoś za bardzo jest taki ponad poziom, no to zawsze jest metoda się uspokój, bo przyjdzie komunia i zobaczymy, przyjdzie ślub i zobaczymy albo pogrzeb i zobaczymy także presja, strach to wszystko sprawia, że gdzieś ludzie tkwią w tym systemie coś tam się im nie zgadza ale mają lęki już nieraz mnie pytano a kto mnie pochowa? ja mówię, nie martw się, ja cię pochowam, gdy żyję to naprawdę niewielka, to nie jest jakaś trudność kogoś pochować. Miałem już tyle cmentarzy i pogrzebów zaliczonych w kościele katolickim i tu też, także mam wprawę. Nie martw się. Czym ty się martwisz? Zamiast się martwić, kto cię pochowa, pomyśl, czy, czy będzie zbawiony. No to jest ważniejsze. Tak naprawdę problem yy, pochówku nie jest problemem martwego człowieka. To jest problem dla żyjących. No nie jest tak? No tak jest. A więc Jezus powiedział kiedyś na temat faryzeuszów takie bardzo mocne słowo, że jedni ślepi prowadzą innych ślepych. I teraz sobie omówimy, proszę kolejny slajd. To jest takie podsumowanie. Nie wiem, czy to lampy można zgasić, czy nie? Bo będzie lepiej widać. To ja bym, można to zgasić. O, o tak. A więc tak. Kiedy patrzymy na doktrynę rzymsko-katolicką, musimy zauważyć jedną rzecz, że to jest taka swoista mieszanka prawd objawionych, prawd bożych, właściwych, a także nauk i tradycji ludzkich. To jest miks. I są rzeczy dobre, i są rzeczy niewłaściwe. I teraz y, mamy tutaj takie dwa fragmenty y, za szybko, do tyłu jeszcze, przepraszam, po rękę nie mogę jej ponosić, bo to znaczy, że przerzuć slajd, także muszę się trzymać tego. <grych> a więc y, można porównać y, y, system rzymskokatolicki do Duchowej Samarii. Pamiętacie coś, co było w Samarii? Było czczenie prawdziwego Boga i też boszków. Pamiętacie, jaki był koniec Samarytan? Jak ich wywieźli, to już do dzisiaj nikt nie może ich pozbierać. Po prostu gdzieś to, to państwo przestało po prostu istnieć. A więc duchowa Samaria, pomieszanie rzeczy. I teraz, właśnie, kolejny slajd, proszę. I teraz dzisiaj sobie omówimy. Te rzeczy tu, tu są zapisane, a więc omówimy sobie główne miejsca zwiedzenia, a więc gdzie najczęściej jest mijanie się z prawdą, gdzie najczęściej jest, co innego mówi Biblia i co innego mówi, y, pismo, y, mówi Kościół katolicki. A więc omówimy sobie takie kwestie. Y, mogę to ściągnąć? Wyłączność Biblii jako Bożego objawienia. I tutaj sobie kilka słów powiemy o dodawaniu nowych nauk. Potem druga rzecz, to jest sposób usprawiedliwienia grzeszników. I tutaj takie dwie rzeczy, uczynkowość i niepełne usprawiedliwienie, czyli czyściec. Dotyczące jedynego pośrednictwa Jezusa, są to sakramenty i święci i fundamentu Kościoła, czyli kwestii papieskie, papieża. I mam nadzieję, że to nam zajmie cały dzisiejszy wieczór, te cztery, te cztery punkty. Proszę bardzo, przejdziemy teraz do kwestii objawienia. A więc czym jest objawienie według Kościoła katolickiego? Pierwsza bardzo ważna rzecz. Wszystkie tutaj przytoczone fragmenty pochodzą z katechizmu Kościoła katolickiego, wydanego przez Jana Pawła II. Zrobiłem to specjalnie po to, żeby nikt mi nie zarzucił, że się czepiam biednych i niewinnych. Rozumiemy to? To jest oficjalna nauka Kościoła katolickiego i to jest wykładnik, który obowiązuje wszystkich katolików. Dlatego nie dyskutujemy z tym, co pan Henik powiedział, tylko z tym, co jest napisane w księdze, w systemie wierzeń, w katechizmie. A więc katechizm mówi tak, że Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod nadzieniem Ducha Świętego na Piśmie i zobaczcie, również objawieniem Bożym jest święta tradycja. Czym ona jest? Jest to Boże Słowo, które Chrystus przez Duch i Duch Święty powierzył apostołom i ich następcom. A więc pismo... I tutaj się rozjeżdżamy, ponieważ my twierdzimy, że jedynie Pismo Święte jest źródłem naszej wiary, natomiast widzimy tutaj nauczenie Kościoła Katolickiego, że objawienie ma dwa źródła. Ma Pismo Święte i tradycję, I to napisane jest w tym katechizmie. I teraz zobaczcie to, co pod spodem napisane jest. Wynika z tego, że Kościół, i teraz osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych, nie przez samo Pismo Święte. Stoi napisane wyraźnie? I to mamy zapisane w katechizmie kościoła katolickiego. Czyli oni twierdzą, to nie wystarcza. A więc jeżeli jakiś katolik twierdzi, że to wystarcza, to prawdopodobnie już nie jest katolikiem. Albo jest niedouczonym człowiekiem i nie wie, co jego kościół tak naprawdę naucza. A więc mamy tu taką pierwszą, bardzo ważną informację, że nie samo Pismo Święte. I teraz, ponieważ tradycja została przekazana apostołom i ich następcom, czyli biskupom, księżom, dlatego oni są niezbędni do tego, żeby to brakujące ogniwo zacząć nam wyjaśniać, bo ono jest potrzebne do zbawienia. Zobaczmy, Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Proszę dalej. Teraz, kolejne rzeczy, które pokazują, dlaczego wierni katolicy są odciągani, jakby, czy odpychani od samodzielnego myślenia, ponieważ to zawłaszczył sobie tak zwany urząd nauczycielski kościoła czyli ci, którzy wiedzą lepiej. Czytamy tak. Zadanie autentycznej interpretacji Bożego Słowa spisanego czy przekazanego przez tradycję zostało powierzone samemu tylko żywemu urzędowi nauczyciemu Kościoła, który działa przez papieża i biskupa Rzymu. A więc dlatego katolicy muszą czytać Biblię z przypisami, a więc informacjami, które mówią, jak należy wierzyć, ponieważ nie wiem, czy to jest Mniemania na temat inteligencji tych ludzi, czy co, nie mam pojęcia. Po prostu ktoś wie lepiej, jak trzeba wierzyć. A więc jeżeli masz na przykład na przejściu zielone światło, to teraz jak ci ksiądz powie, masz przechodzić, to przechodź. To znaczy, że możesz przechodzić. Tak jakbyś tego nie wiedział. Rozumiesz to? A więc jest ktoś, kto poucza. I teraz kolejny paragraf mówi tak. Jasne więc jest że święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła tak się ściśle sobą łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych istnieć nie może, a wszystkie czynniki razem przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. A więc już nie tylko Biblia i tradycja, ale ktoś jeszcze. Urząd Nauczycielski Kościoła. Co to naprawdę znaczy? Papież, biskupi i dopiero Pismo Święte, które jest interpretowane tak, jak, jak im pasuje. A więc widzimy tutaj taką ciekawą rzecz. Nie Jezus, nie Duch Święty, nie Biblia, po prostu Urząd nauczycielski Kościoła, który to czyni dobrze. Proszę kolejny slajd. I teraz tak, często spotykamy się z takimi dyskusjami na temat, na temat tradycji, i to są takie często dwa powoływane teksty z Ewangelii Jana 20.30. Można było sobie to zobaczyć, co tam jest napisane. I właśnie to jest argument na to, że Jezus zostawił tradycję właśnie dla apostołów. Tutaj jednocześnie widzimy taki napis pierwszej zasady interpretacji Biblii, a więc tekst bez kontekstu staje się pretekstem. Często, no nieraz do takich śmiesznych i dziwnych rzeczy. Ale Ewangelia świętego Jana mówi tak, 20 rozdział, 30 wiersz. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. I mówią wtedy tak, słuchajcie, widzicie, to jest ta tradycja, którą my przekazujemy. A więc coś, co my tylko wiemy o tym. To zapisane jest w nauczaniu Kościoła, w różnych tradycjach, jest to przekazywane, my to wiemy. Ale 31 wiersz mówi takie coś. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Aha, i w kontekście to wcale tak nie wynika, że te niespisane są równie ważne. Te, co są spisane są bardzo ważne, ponieważ wiara w te rzeczy pozwala osiągnąć nam życie wieczne. Podobnie jest tutaj ten drugi fragment, też jest tam wynotowany, drugi Tesaloniczan 2,15 i tutaj Paweł pisze, że przekazał coś przez mowę i przez list, ale kiedy pamię pamiętamy o tych fragmentach z Galacjan i Tymoteusza, to wiemy, że Paweł nie podział nic innego, jak tylko to, co jest zapisane w listach. A więc to dotyczy kwestii tradycji. A więc widzimy już pierwszy moment, gdzie rozjeżdżamy się dla nich nie tylko Pismo Święte, dla nich tradycja. Według nas, według Bożego słowa, Pismo Święte zupełnie nam wystarcza. I może tak, jako taki jeden fragment, to jest drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Znamy to bardzo dobrze, posłuchajmy. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do, wychowania, do wykrywania błędów, poprawy, do wykrywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pismo święte wystarcza. Więc widzimy tutaj tą różnicę. A więc już u samych początków mamy inne podejście do tematu, i teraz będą pytania te, tego typu: czy jest to kościół w pełni chrześcijański, czy to jest jakiś tylko kult chrześcijański? Kim oni tak naprawdę są? Może się okazać, kiedy patrzymy na system tego kościoła, że to jest największa sekta na świecie. Ma przywódcę nieomylnego, poza nimi nie ma zbawienia, a więc to są wyznaczniki sekty. A nas o to posądzają. Zobaczmy dalej. Jezus mówi na temat tradycji. Marka 7, siódmy rozdział, Mówi tak, uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji i znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję. Przykład dzisiejszy znoszenia Bożego słowa jest chociażby w kwestii czyścica. Biblia mówi wyraźnie niebo albo piekło, pewność zbawienia, a tutaj mówią nie, czyściec. Inna rzecz, pośrednictwo jedyne Jezusa Chrystusa i innych tzw. świętych. O tym też będziemy mówić. Jezus pokazuje, że ważniejsze jest Boże Słowo. Proszę dalej. I teraz mamy kilka fragmentów z Biblii pokazujące nam, że Pismo Święte ma całkowitą wyłączność na Boże objawienie i nic poza tym. Specjalnie wziąłem trzy fragmenty. Pierwsze z trzech miejsc Biblii z początku Pisma Świętego, czyli z Piątej Mojżeszowej, potem z Księgi Poiści Salomona i z Księgi Objawienia. I zobaczmy, są to fragmenty wzięte z różnych epok, od różnych autorów i między Mojżeszem a Księgą Objawienia jest, tak lekko licząc, dwa i pół lat. A więc zobaczmy tutaj, Bóg się nie zmienił. Piąta Mojżeszowa mówi tak, nic nie dodacie do tego, co Wam nakazuje i nic z tego nie odejmiecie. Przysłów. Do jego słów nic nie dodawaj. Mam takie pytanie, co to znaczy nic? Czy nic to jest coś? Troszkę, obok, więcej, nic to jest nic. A więc nic nie dodacie. I objawienie, tutaj napisane jest yy, informacja dla tych, którzy coś dołożą jednak. A więc jeżeli ktoś coś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plak opisany w tej księdze. Nie powie, dobra robota, wiesz, nie pomyślałem jeszcze o takiej kwestii. Fajnie, że to dołożyłeś. Uzupełnimy objawienie Boże. Tu mowa jest o plagach. A jak ktoś coś ujmie z tej księgi, to Biblia mówi, ujmie mu Bóg z działu, działu jego, z drzewa, żywota. A więc, mówiąc jeszcze prościej, Pismo Święte jest nienaruszalne. Amen? Bóg tak to zapieczętował, tak to potwierdził, tak to umocnił to my jesteśmy sługami Słowa, a nie Słowo jest sługą naszym. To my przechodzimy pod do Bożego Słowa, aby się karmić, aby się pouczać, a nie aby pouczać Słowo. A więc zobaczmy, to jest podejście Boga do Jego Księgi. Proszę dalej. Teraz dojdziemy właśnie do kanonu, czyli do zbioru Pism Świętych, bo tu się też często w tej kwestii różnimy. I przy okazji pokażę Wam taką typową manipulację, która jest w wielu, w wielu miejscach w katechizmie. Otóż tak, jest to jeden punkt katechizmu, on mówi tak, tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana kanonem Pisma Świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu i liczy i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Dla czytelnika, który bierze taką książkę, jaka płynie pierwsza informacja, jaki płynie pierwszy wniosek na temat zbioru ksiąg świętych? Że od początku tak, apostołowie ustalili, że ksiąg Starego Testamentu jest 46, tak? A nowego 27. Z tego tak wynika, ponieważ informują nas, że to tradycja apostolska nam pozwoliła tą listę yy, tych pisma, te pisma rozpoznać. Dlatego oni się dziwią, dlaczego my mamy wybrakowane Biblie. Wiecie, ile mamy ksiąg w Biblii, na tej, w tej Biblii, ile jest ksiąg? Kto wie? Pięć czy cztery, bo nie, nie słyszałem dobrze. 66. Na pewno? Jesteście pewni? A ktoś liczył w ogóle? 66. Pastor powiedział, nie może być inaczej. A u nich ksiądz powiedział, że jest więcej. Czyja Biblia jest ważniejsza? <grybujesz> A więc zobaczmy. Z katechizmu coś to wynika, że od początku tradycja apostolska mówiła, że jest ksiąg wszystkich 73. Pytanie, kto ma rację? Proszę dalej. Otóż wychodzi nam coś niezwykłego. Rok 1546 i na Soborze w Trydencie włączono do kanonu siedem ksiąg apokryficznych. Pamiętacie, co tam ten fragment mówił? Kto to rozpoznał? Dzięki komu? Tradycji apostolskiej. Ktoś tu kłamie. A więc komu się robi wody z mózgu? Zaraz. Czy w takim razie od początku to znaczy od Trydentu, czy od początku to znaczy od początku chrześcijaństwa? Od którego początku? A więc widzimy. Trudno nazwać włączenie ksiąg w trydencie, siedmiu ksiąg za tradycję apostolską. Czujecie tę manipulację? Zobaczcie. Robi się ludziom wody z mózgu i jeszcze dzisiaj dziesiątki razy wam to pokażę, że robi się ludziom wody z mózgu. Ale my sobie tego nie dajmy zrobić. To są fakty ogólnie, ogólnie znane historycznie. Dlaczego te, dlatego te księgi są nazywane wtórno-kanonicznymi, a więc przyjęte do kanonu jakby za drugim razem. I teraz tak, co się w nich mieści? Yy, wszystkie te księgi zawierają poważne błędy historyczne, topograficzne, chronologiczne i teologiczne. I teraz proszę dalej na temat tych ksiąg jeszcze. Te księgi powstały między 200 rokiem przed Chrystusem a 200 naszej ery i bardzo ważna pierwsza informacja, nigdy nie były uznane przez Żydów. I tak na marginesie chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli na momencie list do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 9. wiersz czwarty. Ten wiersz nam mówi, dlaczego myśmy wzięli od Żydów Stary Testament a nie na przykład od Greków, czy jakichś tam innych, i innych osób. Mamy to miejsce? Rzymian 9,4 mówi tak. O Jezusie, który należał do krewnych według ciała Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu. Bóg nadał zakon dla Izraela. Oni mieli Pismo Święte, dlatego myśmy od nich je przejęli. Żydzi tych ksiąg nigdy nie uznawali. Dlaczego? W roku XIX po Chrystusie był taki jakby syn od zebrali się rabini żydowscy i oni określili kryteria, które musi spełnić Pismo Święte Starego Testamentu i były takie trzy księgi musiały powstać w języku hebrajskim lub aramejskim, powstały przed końcem okresu profetycznego, czyli przed Malachiaszem i musiały być zgodne z prawem mojżeszowym. I taka informacja, żadna z tych siedmiu ksiąg tych kryteriów nie spełnia. Powstały po grecku, w języku greckim, powstały między dwusetnym rokiem przed naszą ero, a później i nie są zgodne z prawem mojżeszowym. Dlatego tych ksiąg nigdy Żydzi nie uznali. Kolejna, kolejny argument. Yy, ani Jezus, ani apostołowie, ani razu z tych ksiąg nie cytują. W żadnym przypadku. Czytajcie, sobie Nowy Testament od deski do deski. Nie ma tam ani jednego przykładu cytowanego z tych ksiąg. Kolejna rzecz. Wczesno chrześcijaństwo ojcowie Kościoła, czyli ludzie żyjący do III wieku, podobnie nigdy na te księgi się nie powo powoływali a zobaczcie, w swoich pismach Nowy Testament cytowali 32 tysiące razy. Ktoś to policzył. Okazuje się, że gdyby nawet do nas nie dotarł Nowy Testament w odpisach, to moglibyśmy go odtworzyć z ich dzieł. Tylko by brakło 11 wierszy. Ani razu. A więc coś się musiało wydarzyć. Otóż kanon pisma to jest 66 ksiąg, czyli 39 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu i ten kanon był ustalony już od roku 150 po Chrystusie. A więc my mamy Biblię, a oni mają Biblię z dodatkami. Rozumiemy to? A więc to nie jest Pismo Święte i dopiero w XVI wieku na Trydencie, w Trydencie je dołączono, ponieważ musiano udowodnić biblijnie pewne nauki, które nie są nie są właściwe, nie są właśnie biblijne, a więc zaczyna się do jakoś robić Pismo Święte troszkę poszerzone. Kolejny slajd, proszę. I teraz sobie dojdziemy do dodawania nowych nauk. A więc jeżeli otworzyły się drzwi do zmiany, do zmiany kanonu Pisma Świętego, to również od IV wieku do Kościoła zaczęły wpływać nowe nauki, ja tutaj tylko kilka przeczytam. Nie mam ich na slajdzie, ale posłuchajcie. Przy, gdzieś tak od IV wieku ery chrześcijańskiej, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, razem z tym napłynęły do kościoła nauki pogańskie. Wzięło się to z tego, że wcześniej, aby być wierzącym, musiałeś się nawrócić, musiałeś się ochrzcić, musiałeś podjąć decyzję. Od czasów Konstantyna tego wymogu już nie było. Trzeba było tylko złożyć deklarację, Oświadczenie. I te osoby po prostu przepisały się z religii pogańskich na religię chrześcijańską, żeby nie stracić swoich stanowisk. Tak robili kapłani pogańscy i tak dalej. A więc do, do Kościoła nagle wpłynęła masa ludzi pozornie wierzących. Ludzi wyznających chrześcijaństwo o sercach pogańskich, nienawróconych i razem z nimi przyszły różne dziwne nauki. A więc tak... Yy... Zaczął się w IV wieku takie rzeczy jak kult Marii jako Matki Boga. Zaczęło się celebrowanie kult aniołów, zmarłych, świętych, obrazów. To też IV wiek, to były początki. W VI wieku kapłani zaczęli się w jakieś specjalne stroje wyróżniające. W VI wieku przyszła doktryna czyjsca. Od VII były już szczególne modlitwy do Marii, zmarłych, świętych i aniołów. Tytuł papieża to był jest wiek VII dopiero, a więc Piotr nawet nie wiedział, że był papieżem. Wszyscy tak mówią, że był, a pierwszy raz ten tytuł użyto dopiero właśnie w VII wieku. Kult relikwii to jest wiek VIII. Święcona woda to jest wiek IX. Kanonizowanie świętych umarłych to jest dopiero X wiek, a więc nie od pradawnych, nie od początku. Post w piątek to jest X wiek. Msza i ofiara jako obecność Chrystusa to jest XI wiek. Celibatka państwa, XI wiek. Różaniec XI wiek, a więc troszkę brakuje im do początków. Widzimy, ile to zaczęło wpływać. Przeistoczenie, a więc wiara w to, że w tym opłatku jest Jezus obecny, to jest XIII wiek, początek. Osobista spowiedź grzechu, grzechów kapłanowi to jest XIII wiek, a więc to nie było tak, że Piotr spowiadał kogoś przed, tam, przed, przed i tak dalej. Czyściec to jest dopiero XV wiek słynna modlitwa Zdrowaś Mario XVI wiek doktryna Siedmiu Sakramentów XV wiek i tradycja jako autorytet równy Biblii to jest Sobór Trydencki wiek XVI. Słuchajcie, te dane są w każdej książce na temat historii Kościoła. Wystarczy sobie pisać do internetu na wyszukiwarkę i będziecie mieli. A więc zaczęło coś się zmieniać. I teraz tak. To, co najczęściej jest tutaj poruszane, to też Kościół katolicki dokonuje reinterpretacji, czyli jakby podobnego tłumaczenia pewnych rzeczy. I tutaj często jest problem z dekalogiem na temat drugiego przykazania. W katechizmie papieża Jana Pawła II to przekazanie jest, ale jest tak umieszczone, że ono niczemu nie przeszkadza. Otóż komentarz jest taki. Opierając się na misterium słowa wcielonego, to są takie właśnie pompatyczne słowa, siódmy sobór powszechny w Nicei uzasadnił kult obrazów, a więc Syn Boży przyjmując ciało zapoczątkował nową ekonomię obrazów. To znaczy sobór stwierdził, że można, że można robić obrazy, czcić te obrazy, można je nie kupować, sprzedawać po prostu, jest to dobre. Oczywiście to jest ósmy wiek i wcześniej były różne tarcia z tak zwanymi obrazoburcami, a więc z tymi, którzy się na obrazy nie zgadzali. Ale na koniec końców zwyciężyła, zwyciężyła silniejsza strona, a więc tutaj Rzym. I teraz mamy taki komentarz. A więc przekazanie biblijne mówi nie czyj sobie podobizny, nie czyj sobie obrazów, natomiast Kościół mówi można, ponieważ jest ponoć jakaś nowa ekonomia, którą Syn Boży Zapoczątkował przyjmując ciało, a więc skoro się urodził w ciele, to dlatego można robić jego figurki, rzeźby i tak dalej. To jest jakaś nowa ekonomia, faktycznie. Zobaczmy dalej, co jest pokazane. I tutaj katechista tłumaczy: Istotnie, część oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru, i zobaczmy, to jest ten myk, który pozwala. No znowu, robienie wody z mózgu i godzenie sprze sprzeczności. Kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. A ja mam pytanie, a co się dzieje, jak się obraz całuje? To kogo całujemy? A się całuje obrazy, tak? Obnosi. A co zrobimy, kiedy my ubieramy obrazy w różne yy, w szatki, w, różne, to, to, w trzy figurki? Kogo całujemy? Też osobę, którą ten obraz przedstawia? Nie, no spokojnie, no bez, bez szaleństwa. Cześć oddawana świętym obrazom jest pełną szacunku, czcią, nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samym Bogu. A więc wszystko gra. Inaczej czcimy ponoć Boga, inaczej czcimy figurki. I ludzie kupują figurki, całują figurki, klękają przed figurkami, kłaniają się przed nimi, bo nie czczą Boga tylko osobę, którą ta figurka przedstawia. A więc ja mam pytanie. Jaki kolor skóry miała Maria z Nazaretu? Żółty czarny, biały, czy jakiś taki lekko opalony. Bo takie są figurki. O, skąd? Ja widziałem czarną Madonnę. No na przykład. Figurki chińskie to są żółte figurki. A więc Chińczyk myśli, że Maria była żółta. Tak jak Polak myśli, że Maria była czarna, chociaż była z Polski, bo z Częstochowy. Tak. Pomyślmy o tym. A więc zobaczmy, coś się zaczyna tutaj po prostu nie kleić. Ale pamiętajmy jedną rzecz. Odkąd Kościół katolicki ustalił tradycję za drugie źródło objawienia, to sobie założył sznurek na szyję. Dlatego, że teraz musi pogodzić Biblię ze swoimi naukami. I teraz musicie o tym wiedzieć, że żaden przepis soborowy dotyczący kwestii wiary nie został odwołany i nie może być odwołany, ponieważ jest to wyraz tradycji, przekazanej ponoć przez Pana Jezusa, a więc trzeba te dwie rzeczy pogodzić. I tutaj czytamy w katechizmie z roku 1994, że możemy to rozdzielić jakby część dla obrazów o czci, o, o czci Boga. Zobaczmy dalej. I teraz tak. Mamy problem, bo Sobór Trydencki w XVI wieku coś uchwalił. Co on uchwalił? stanowczo twierdzę, że należy mieć i zachowywać obrazy Chrystusa wiecznie dziewiczej Matki Boskiej jak również innych świętych, że należy okazywać im należną cześć i uwielbienie i teraz jak rozkmienić uwielbienie dla Boga od uwielbienia dla obrazów widzicie to? ta nauka sobie sama przeczy ona po prostu, tak jak mówię cały czas, robi ludziom wodę z mózgu. A po drugie, te, te uchwały strudenckie są cały czas aktualne i wiążące. A więc jak, jeżeli jakiś katolik mówi tak, ale ja obrazów nie czczę, bo wiadomo, że nie czczę, to ja mówię, chopie czy kobieto, to nie jesteś katolikiem, ponieważ katolik stanowczo twierdzi, że należy mieć i zachować obrazy Chrystusa i Matki Boskiej i świętych. Dlatego księża, kiedy chodzą po kolędzie, to szukają obrazka, żeby się pomodlić do osoby, która na tym obrazku i tak dalej. Rozumiesz to? Jest to przykazanie Kościoła. To mówi tradycja. Drugie źródło objawienia, wiążące. I teraz o co chodzi? Zobaczmy dalej. Żeby jeszcze bardziej zamieszać, okazuje się, że w roku 300 synod w Elewirze, a więc było to wczesne chrześcijaństwo, w Hiszpanii zabraniał jakiegokolwiek kultu obrazu czy rzeźb w kościołach. Zobaczmy, jaka była transformacja. Pierwotne chrześcijaństwo szło dokładnie z Bożym Słowem i to podtrzymali. Wieki średnie zaczęły to zmiękczać, a katechizm mówi, chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odżycał bochwalstwo. No to jest, o co chodzi? No paranoja. Nie dość, że przeczął Biblii, to też sobie nawzajem też przeczął. Kolejna sprawa, proszę. Co mówi tak naprawdę to przykazanie? Ono mówi dwie rzeczy. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej i tak dalej, czyli wykonywania obrazów, rzeźb. I druga część tego mówi, nie będziesz się im kłaniał. A więc zakazuje i wykonania, i kłaniania się. Natomiast... Matka Kościół z Rzymu mówi, że można jedno i drugie. I teraz stajemy w momencie wyboru. Czemu będziemy ufać? A potem, kiedy się to przykazanie usunęło z katechizmu, to potem takie są śmieszne rzeczy, jak przykazanie dziewiąte katechizmowe i dziesiąte. Dziesiąte brzmi tak. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Dziesiąte przykazanie ani żadnej rzeczy, która jego jest. O co chodzi? Co to za przykazanie? Co ani żadnej rzeczy, która jego jest? No co? O co chodzi? No bo mówią, no, bo jest dziewiąte i dziesiąte razem. Nie porządaj żony bliźniego swego, jego tam wołu, osła i tak dalej. I dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ale tak w Biblii nie stoi. Macie Pismo Święte? To czytajcie. A więc zobaczmy. Pismo tu święte mój bardzo bardzo wyraźnie. Jaki mamy czas? w do szóstej. Jeszcze pięć minut? To zobaczmy, co jest dalej. A więc dekalog mówi bardzo wyraźnie o zakazie wykonywania takich rzeczy i ich kultu. Koniec i kropka. I żadne ściemnianie typu uwielbienie, szacunek, nie wiadomo co, można, a nie można. Jak czcimy rzeźbę, to czcimy osobę i inne. To jest wszystko takie po prostu... No robienie ludziom wody z mózgu, dobre słowo. Proszę dalej, teraz przejdziemy do kwestii usprawiedliwienia, a więc to jest kolejna taka duża kwestia i faktycznie zrobimy sobie teraz przerwę do za 26, tak, 10 minut? Rozprostujcie kości, przewietrzcie, przewietrzcie umysły, przewietrzmy umysły, nie trochę odtają i pójdziemy dalej.